i było buzięcze i A zwierzę, które widziałem, jest uderzające pancery. Ponownie było jak niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza łba. I przekazał mu słow siłą swoją i swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie ramiona, lecz śmietelna rana jego była wywojona. I cała ziemia szła po za tym zwierzęciem. I oddali pokój Bukowi za to, że dał mu zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokój, mówiąc, Któż jest podobny do zwierzęcia, któż może z nie walczyć. I dano mu paszcze, mówiąc że rzeczy i bliżnicze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. and mm -hmm. Chciałem jedną rzecz dodać do wiersza dwunastego. Tu jest weselcie się, czy też radujcie się niej osa, i wy, którzy z nich mieszkacie. Jeszcze raz słowo radujcie się w Biblii pojawia się w III Księdze Mojżeszowej w XXIII rozdziale w wierszu w związku ze świętem namiotem, które związane jest z milenium Właśnie z radością tego czasu, kiedy Pan będzie królował, Pani z Królem. Czytamy w Właściwie to święta namiotów też się wiąże się z Panem Jezusem, który stał się człowiekiem. Jak czytamy Jana w pierwszym rozdziale. Słowo ciałem się stało i czytamy zamieszkało między nami. Dokładne to baczenie mówi, rozbiło swój namiot. Pan Jezus też i na ten krótki czas był na tej ziemi, gdyby rozbił swój namiot. I to wiąże się z radością. I ostatni raz słowo Radujcie się w Biblii pojawia się w XIX rozdziale tej księgi, z którą rozważamy, przy okazji wesela Baranka. Radujmy, weselmy się i radujmy się i oddajmy mu 19.7. A więc też ta radość wiąże się z Panem Jezusem. I tak jest zapewne i w niebie, tak też jest i w naszym życiu. Wszystko, co jest radością, wiąże się z Jezusem Chrystusem. To, kiedy człowiek się nawraca, to jest ta radość. Potem, kiedy rośnie, to jest radość. Kiedy cierpimy, wiarą to też jest radość. Kiedy będziemy zabrani, czy też kiedy będzie to bezcelek, to właśnie ta radość wiąże się zawsze z Chrystusem. Bóg jest zazdrosny. I właściwie, jeśli mamy radość bez Boga, to Bóg jest zazdrosny o tę rzecz. Dlatego też gdy czytamy: Weselcie się, Niebiosa. Właśnie z tego powodu, że to Chrystus sprawił, że ten snot został zrzucony. Już nie oskarża zwierząt. E, Ale widzimy, z tym też wiąże się e, następna rzecz: że w tym krótkim czasie, e, przez te 3,5 roku, e, szatan będzie działał już tylko w obrębie ziemi. Już nie będzie stawał przed tronem Bożym, żeby e, Oskarżać, ale właśnie będzie z wojeną siłą działać tutaj na ziemi. Smok ujrzał i został zrzucony. Ale tu jeszcze, wychciemy cofnąć się 2000 lat wstecz, kiedy szatan zobaczył, że został rozbrojony, a więc kiedy Chrystus przez śmierć pokonał śmierć, to na pewno to też stało się powodem dla którego diabeł prześladuje czy pobudza do prześladowania chrześcijan przez właśnie te wszystkie wieki i to widzimy znając historię chrześcijaństwa, historię kościoła że właściwie jest to historia prześladowań tak naprawdę i gdzie zostali zgładzeni pojawiali się następni gdzie ich zawisa, znowu pojawiają się następki I tak to trwa aż po dziś. Kiedy jest jakaś oficjalna wolność, to wtedy pojawia się więcej takich pokus tego świata, więcej zwiedzenia, czy też więcej złych wykładów Biblii. Zawsze jest jakiś sposób, żeby ten Kościół gnębić. I diabeł robi to od 2000 lat. Natomiast kiedy Kościół zostanie zabrany do nieba, to ta resztka Izraela właśnie będzie doświadczać znowu prześladowań takiego drugiego holokaustu, powiedzmy, kiedy szatan będzie chciał właśnie niszczyć i zabijać po co Boże. W ogóle zauważmy, że zaczął prześladować niewiastę, tu jest napisane. Czyli nie kogokolwiek, ale właśnie tych, którzy mienią się Bożymi. Diabeł zwraca się zawsze przeciwko temu, co jest Boże. I dlatego też ta niewiasta, czyli Izrael, będzie tym przedmiotem prześladowań smoka. Będzie chciał pożreć ich, ta, która porodziła obczyka. I powodem tego właśnie będzie chęć tycha, kiedy węża nadetnie się na ogon, to chce ugryźć. I tak jest, i z szatanem. I o tym właśnie mówi ten trzynasty wiersz. Wiemy, że yy, szatan do tutaj nie będzie występował, ale będzie występował w człowieku, który, yy, który po prostu na tej ziemi będzie działał pod jego mocą i pod jego siłą. I dlatego właśnie yy, w tym 13 wież tak właśnie yy, mówi. A smog, gdy ujrzał, że został zwrócony na ziemię, zaczął prześladować niewiastem, która porodziła chłopczyka. Doświadczamy też i teraz, że Żydzi są prześladowani i Żydzi w różny sposób nasila się to tam w tym, na bliskim Wschodzie tę właśnie nienawiść do tego narodu Bożego i od 48 roku właściwie, gdzie, kiedy Bóg oddał im to państwo, bo wiemy, że to jedynie mogło się stać dzięki Bożej interwencji, że państwo Izrael znowu zaczęło być w ogóle widoczne na mapie całego, całej kuli ziemskiej i Bóg to im oddał po 2000 lat i teraz, kiedy Izrael zaczyna znowu być widziany i wiele mamy choćby nawet takich prostych rzeczy jak towarów i jest napisane z Izraela, to oczywiście znowu to bardzo przeszkadza wielu ludziom, a tym bardziej przeszkadza szatanowi, który widzi właśnie, że Bóg dał obietnicę, że ten naród będzie znowu widoczny i znowu będzie mógł coś dla Boga uczynić. Szatan też już pomalu wie, że chrześcijaństwo teraz w obecnym czasie zawiodło i też coraz bardziej schodzi w dół. Coraz więcej, może powiedzieć, świątyń śpi. Nic nie słychać tam o Bożej dobroci, Bożej miłosierdzi, Bożym sądzie, ale raczej po prostu jest to całkowite uśpienie. I y, teraz y, oczywiście jest też i czas, zaczyna się też i pomalu czas dla Izraela, który y, tak y, z całym sercem oczekuje <tryk> nadziejścia Meskiasza. I dlatego szatan, y, już jest czas, czas jakby taki całkowicie przyszły w tym XIII wierszu, y, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka, wiemy, że Zbawiciel wyszedł z Izraela. Nasz Pan Jezus Chrystus, Pan zresztą o tym mówi. W Ewangelii Jana, w czwartym rozdziale. Wiesz, czy nad, yy, nad, nadchodzi godzina i teraz... Nie, to ten, jest drugi. Wy to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Pan Jezus był Żydem i też zbawienie pochodzi od Żydów i wszelka Wielkie słowo, które mamy, pochodzi od Żydów. Większość Nowego Testamentu przecież zapisali Żydzi, ale przede wszystkim samo to, że z tego narodu przecież wyszedł Zbawiciel, od Abrahama, przecież widzimy Mateusza, liczenie, pokazywanie nam tych właśnie ojców, którzy byli w tym rodowodzie naszego Zbawiciela, ale przede wszystkim to, że Bóg tak to właśnie ustanowił, że z tego narodu wyszedł Zbawiciel, ten chłopczyk, ten, który właśnie, który miał być zabity już w piątym wierszu, a jednak Bóg dokończył jego dzieła, jednak on, kiedy powiedział, wykonało się, dopiero weszedł do nieba. I dlatego właśnie szatan, skoro już nie ma samego Zbawiciela, aby mógł cokolwiek mu zrobić, bo oczywiście on w tym momencie, kiedy, kiedy chciał cokolwiek być przeciwko niemu, to y, poniósł wielką klęskę i śmierć po prostu została mu odebrana y, z Jego ręki. Ta moc śmierci, to, to jest też i w Korytach napisane, gdzie o śmierci dzieciństwo Twoje, gdzie o śmierci rządło Twoje, tak? Y, pan Jezus na krzyżu y, przeszedł przez śmierć, On zmartwychwstał i teraz jako pierwszy człowiek, który umarł i zmartwychwstał, jest w niebie i wkrótce i my tam będziemy, albo też przez pochwycenie, albo przez śmierć, która właśnie nie jest przeszkodą do tego, aby dostać się do nieba. Jest to właściwie przeniesienie, to jest może śmierć otwiera nam bramę do nieba. Co za wspaniała rzecz. Tak, to jest wspaniałe i yy, tak już i Zbyszek wspomniał, że, że to będzie taki drugi holokaust. Jeden z braci to sobie to zapamiętałem, że to, co się stało ze Żydami w Oświęcimiu, to po prostu będzie nawet mina miastka tego, co będzie później, co będzie w wielkim ucisku. To nawet po prostu, nawet nie można tego porównać, co Słowo Boże mówi na ten temat, co stanie się właśnie w tym czasie ostatecznym, jak bardzo Żydzi będą, będą po prostu prześladowani. Jak bardzo będą Ci, którzy właśnie zostaną i będą narażeni na to, jak ten właśnie przeciwnik Boży, ten właśnie szatan w postaci tego człowieka będzie prześladował ten naród, który będzie chciał naśladować i, iść, i słuchać głosu Bożego. To naprawdę będzie bardzo, bardzo ciężki czas dla tego narodu. jednak będzie oczywiście znaczna rzecz dotyczącym zachowaniem. Czytamy, czytamy w 14 wierszu w szóstym roku, roku Zdmianka, uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I tutaj mamy dalszy szczegół odnośnie tego. dano niewiście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleczała na pustynię, na miejsce swoje. A więc jest Proroctwo odnośnie tego, że część właśnie tych, tych wierzących Żydów, tych, którzy rozpoznają Mesjasza, będą przez Boga zachowani. Te skrzydła Wielkiego Orła możemy rozumieć wprost w ten sposób, że jest to sam Bóg, który o nich się zapraszczy. O tym czytamy już w wcześniejszych księgach, choćby drugie Mojżeszowe, jest napisane w XIX rozdziale, czwarty wiersz. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orli i przywiodłem was do siebie. A więc to ich wyjście z Egiptu jest porównane do tego. Bóg w taki sposób ich wyprowadził, tak jak orzeł, który w tamtym rejonie jest największym takiem jest to symbol siły i ochrony od Boga. Także i w psalmie 16-17 jest napisane. Trzesz mnie jak źrenice oka, ukryj mnie w cieniu swych krzydeł przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają. I Bóg w sobie wiadomy sposób, niektórzy w tych skrzydłach widzą samoloty, no, nie chcemy się tak daleko posuwać. W każdym razie Bóg zatroszczy się o swoich i tworzy drogę dla nich, żeby mogli się skryć, gdzie jest to ich miejsce, o tym już mówiliśmy, co z księgi Daniela możemy wnioskować, że będzie to obecna Jordania, a więc Moab, Amonici na czyli po drugiej stronie Morza Czerwonego. Jest jeszcze takie zdanie Zajasza w 16 rozdziale, chciałem przeczytać. 16 rozdział od początku. Poszlicie w darze baranki władcy kraju. Steli przez kostynię do góry córki syjońskiej. I będą córki Moabu nad brodami Arnonu, jak ptak, czy pociągi, jak pisklęta w guzie. I troszkę dalej. Ukryj wygnańców, nie zdradź uchodźcy. Wygnańcy moi niech znajdą u Ciebie gościnę o Moabie tam tak jak to obowiny tłumaczenia, która tu jest. W Gdańcy oabscy niech znajdą u Ciebie gościnę, która troszeczkę myli sens. To słowo tutaj Sela na początku też jest w no, obowinnym tłumaczeniu, występuje jako Petra, to jest znane miejsce geograficznie. Petra, która jest pewna skała, która tak się nazywa, która jest takim miejscem schronienia. I e, jeśli możemy to proroctwo przyłożyć do tego fragmentu, to e, konkretnie e, w tym miejscu tam e, e, chcę tę swoją resztę e, umieścić. E, I skoro ich tam chcę e, zgromadzić, to też oczywiście oznacza to, że przez te 3,5 roku. E, Armie antychrysta nie będą w stanie tam dotrzeć. Bo to jest napisane, gdzie ją żywią przez czas, czas i pół czasu z dala od węża. A więc przez 3,5 roku diabeł nie będzie miał dostępu do tego miejsca. To oznacza też, że Bóg po prostu nie tylko tę kryjówkę przygotuje, ale również i będzie dalej troszczył się o swój lud. Nie, to nie jest takie dziwne, dlatego też, że i przecież przez 40 lat Bóg troszczył się o Izrael na pustyni. Więc to jest znane, to te 3,5 roku, tam były parę tysięcy, czy parę tysięcy ludzi, które były na pustyni. I żywione przez Boga, była imanna i przepiórki. Dla Boga nie jest trudno wyżywić ludzi na pustyni. Więc tu taka rzecz powtórzy się w jakimś stopniu. No i mamy ten, no, to określenie czas, czasy i pół czasu, które pojawia się jak refren w księdze Daniela, czy też tutaj w księdze objawienia. Już to było na przykładzie tych 1260 dni. Teraz pojawia się no, w innym określeniu, czyli rok, dwa lata i pół roku. W siódmym rozdziale Daniela ten wiersz już był czytany na pewno kiedyś. Jest napisane 7.25 Będzie męczył świętych najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Potem odbędzie się sąd, pozbawią go władzy. więc władza antychrysta tak naprawdę będzie bardzo ograniczona, bardzo krótka. Yy, I będzie szukał właśnie, żeby niszczyć zyrelitów w tym czasie, tych, którzy właśnie opowiedzą się za Mesjaszem. Ale jak widzimy, jednak będzie pewna liczba zachowana. Także w 12 rozdziale Daniela, w wierszu 7, yy, czytamy jak ten mąż obleczony przetelnianą, przysięgał na Tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu. A gdy doszczętnie będzie zniszczona siła Izraela, wtedy się to wszystko stanie. Jest to też i taki fakt, że musi dojść do w no, granicy zwątpienia. To znaczy, że wszelka nadzieja już musi przepaść. Tak działa Bóg niejednokrotnie, że no, już nie, nie może być innych możliwości ratunku. Więc też ten czas jest po to przeznaczony, żeby po prostu ta już tylko została ufnąć do Boga. Dopóki jeszcze mamy możliwość oprzeć się na czymś czy na czymś, to ta wiara jeszcze gdzieś drzemie, ale kiedy już nie ma nic, wtedy zaczynamy ufać kogoś. I to też jest taki moment właśnie dla tego ludu. Chciałbym sobie przypomnieć że jedną rzecz, że Bóg w tym czasie z Izraelem będzie po prostu cudownie działał. Tą resztą, która Jemu zaufa, będzie cudownie działał. Teraz może nie zauważamy tego, ale jednak Bóg przyznaje się do tego ludu, tego ludu swojego, który, którego ojcem jest Abraham. I choćby nawet co wspomniano o tej wojnie, czyli mnie, to była wojna 7-dniowa, czy 30-dniowa, jak tam nazywają Izraelu, to teraz właśnie było jakieś parę dziesiąt lat temu, kiedy właśnie Izrael nie wiem, z którym państwem, ale z którym państwem walczył i czekali i nie wiedzieli, co mają robić, a w tym przyszedł wiatr, z której strony po prostu na pustyni odkrył bomby, czy miny po prostu i oni je zobaczyli i po prostu nie poszli do walki. To było w tych czasach teraz. To z relacji y, takiego jednego człowieka y, w jednej książce było opisane. Także Bóg w cudowny sposób może zachować ten naród. I też y, w dawniejszych czasach, y, choćby nawet y, kiedy Izabel chciała y, zamordować wszystkich proroków, to jednak taki sługa obabiasz znalazł się i ukrył stu proroków, w pieczarach po 50 i żywił chlebem, chlebem i wodą. To też i znowu możemy porównać sobie do tego czasu, że kiedy ten Antychryst uczyni, że już pieniądze, te normalne pieniądze nie będą w obrocie i jak używić tych właśnie wiernych pańskich, to właśnie będą tacy, którzy będą zwali o, o to właśnie życie tych mężów, tych niewiast i tych dzieci bożych i będą zachowani przez Boga to jest taki mały przykład ale jednak Bóg zatroszy się tak i właśnie było wspomniane o tym przecież nawet imamina była na pustyni dana przez Boga także będzie to czas dla tego ludu, który właśnie Bóg będzie w cudowny sposób z nimi działał i nie ma to do tego wątpliwości że On właśnie zachowa ich aż do tego końca tego czasu. Aż do, aż do końca tego ucisku. Ci, którzy zaufają Mu, ci, którzy pójdą za Nim, ci, którzy y, uciekną z tego, można powiedzieć, y, tego miejsca, gdzie to, to będzie ta ochyda spustoszenia w świątyni powstanie to właśnie będą zachowani. I to jest wielką łaską Bożą, że Bóg właśnie umie wyrwać tych, którzy są y, w wielkim ucisku, jeżeli Mu zaufają. Kolejny wiersz wydaje się nawiązywać do tego, jak Izraelici wyruszali na taką pustynię I tam wyrzucił wąż w paści swojej cenikas strumieni no wody. Co to jest ten strumień wody? Można to odnieść do armii. Tak też jest w tym Starym testamencie to określenie się pojawia. Jest gdzieś zajasza, ale teraz nie miałem znaleźć. Jest jeszcze w księdze Daniela 11 rozdział, 40 wiersz. A w czasach ostatecznych zetrze się z nim król południa, czyli Egipt. Lecz król północy uderzy na niego z wozami, jeźdźcami, z wielokrętami. Wtargnie do krajów i zaleje jak powódź. Więc możemy to w ten sposób odczytać, że będą oni uciekać. Oczywiście ten no, szatan, który będzie działał przez to zwierzę wychodzące z ziemi, będzie chciał jak najbardziej zniszczyć ich i ruszy armia, która będzie chciała ich no, złapać, zabić. Ale tu czytamy, że ziemia przyszła niewieście z pomocą. Można to w ten sposób zrozumieć, że tak jak w Izraelu często były trzęsienia ziemi, jako sąd Boży, tak było choćby przy buncie Koracha, dostąpiła się ziemia i namioty całe, rodziny wpadły do tych rozpadków ziemskich i potem ziemia się zamknęła. Może się tak zdarzyć, że po prostu ziemia się rozstąpi i te armie zostaną pochłonięte. A więc jeśli dobrze to odczytujemy, to jest to następny cud, kiedy Bóg będzie sam walczył. I często tak jest w dziejach Izraela, że to mówi się, że to nie jest nasza wojna, to jest wojna Boga. To nie my mamy walczyć. To On będzie walczył za nas. I jest to szczególne, że to nie miecz w ręku Izraelitów, ale że to sam Bóg walczy za nich. Tak było za Gedeona. Oni mieli w ręku tylko dbane i pochodnie. A to Midianici sami nadzajem się pozabijali. Bóg zbudził popłoch pomiędzy nimi. Takich przypadków jest więcej. Czy tak samo było za Dawida? Również mm -hmm. budził się popłoch pomiędzy Filipyńczykami, Czy tak samo było w Jeryku? Oni bali się Izraelitów, wiedząc o tym, że Jordan się rozstąpił, kiedy oni przechodzili. Więc Bóg może wzbudzić też strach pomiędzy tą, tą obcą armią. Czy choćby moment, kiedy było oblężenie Jeruzalem i wtedy Bóg sprawił, że ci, to chyba byli Babilończycy, usłyszeli ten, ten koni, sądzili, że to jest. atakują ich Izraelici i porzucili wszystko i uciekli. wtedy ci trendowaci wyszli z tego obozu i znaleźli wszystko, kiedy był głód to jest straszliwy w mieście. To tam była obfitość wszystkiego i poszli to ogłosić. Ten dzień był Dniem radosnym w Izraelu. A więc Bóg może w swój cudowny sposób też i dalej bronić Izraela. I ten fragment też mówi wyraźnie o tym, że to nie oni sami będą walczyć, ale że to Bóg będzie przez żywioły stawać w obronie swego ludu. Ziemia przyszła nie niewieście z pomocą. Czyli sam Bóg to sprawi. I otworzyła swoją gardzę i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. I to oczywiście powoduje, że diabeł, którego nie widać, ale który pobudził serca tych, tych, tych generałów czy tego antychrysta, ten diabeł będzie wściekły. I tu czytamy? Smok zawrzał gniewem. To jest myślę i dla nas dzisiaj ciągle żywe. Jeśli wołamy do Boga i Bóg wstaje w naszej obronie, to diabeł się złości. Ale widzimy, że on nie riznuje, nie odwraca się, tylko to czytamy odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, a więc tych, którzy tam do tej Petry już uciekli i zostawił, a wrócił, żeby szukać następnych, którzy byli wyznawcami Mesjasza, Chrystusa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Widzimy, bieżący w tym nadchodzącym czasie będą no, prześladowani. Ci akurat nie wiemy dlaczego, ale tam się nie znaleźli w tej liczbie, e, zostaną gdzieś na tych miejscach. E, być może po prostu e, nie, nie uciekali w góry, tak jak Panie Jezus mówił. E, ale pozostali w swoich domach i tam będzie szukał ich zgubić. To jest zdumiewające, kochani, że Bóg przypomni temu narodowi, że On o nich będzie zabiegał. I chociaż jakąś to radością będzie dla tych właśnie tej reszty Izraela, że Bóg właśnie ujął się za swoim narodem. Tak jak i czytamy właśnie w Starym Testamencie wielokrotnie, że gdyż ujął się Bóg za swoim ludem, i tu właśnie też ten XVI wiersz pokazuje nam, że to jest właśnie ujęcie się za swoim ludem. I wielokrotnie oni, oni właśnie to byli paru mężów, którzy mieli na sercu to, żeby wołać do woda, żeby jemu po prostu się całkowicie poświęcić i zaś widzimy, widzimy że jest udzielony ratunek. I tak, taka właśnie jest odpowiedź, że Bóg ujął się za swoim ludem. I to też będzie wielką radością dla tych właśnie y, wierzących, wierzącej resztki, że Bóg z nimi konkretnie działa, bo też oni będą musieli to, zobaczą to. Tak jak zobaczyli to, kiedy weszli wesz, przed morze y, czerwone y, i wody zalały tych Egipcjan, którzy chcieli ich możemy być zabić, a Bóg ujął się za nimi i właśnie wyprowadził ich, a zaś tych wrogów jej zniszczył. I tu też mamy podobny, podobną sytuację, że Bóg właśnie w sposób cudowny zniszczy tych wrogów. Ktoś by powiedział, a dlaczego tak się teraz nie dzieje. To no nieraz jest tak, że nasze domy yy, przez wiele, wiele lat no, są trudności, ktoś się nie chce nawrócić nie chce się pojednać i tak dalej dlaczego teraz Bóg nie działa w taki sposób jak w przyszłości czy w przeszłości działał. to pytanie musimy po prostu sobie samym zadać i myślę, że odpowiedź otrzymamy od Boga dlaczego Bóg teraz nie działa już wcześniej żeśmy wspomnieli że chrześcijaństwo po prostu chrześcijaństwu grozi coraz większy upadek i ze względu na to, że że wielu się do tego przyznać nie chce dlatego, że wielu myśli, że wszystko jest w porządku to oczywiście Bóg nie może działać ale i my sami musimy mieć to świadomość, że naprawdę to nie stanie się teraz cud dla chrześcijaństwa nie będzie uzdrowienia i tak jak wielu głosi wielkiej odnowy nie będzie po prostu nic Takiego Słowo Boże na ten temat nie zmiankuje w żadnym miejscu. Te miejsca, które teraz czytamy, to należy do Izraela. Do tej resztki Izraela. Nie możemy tego przypisać właśnie tym ostatnim czasom chrześcijaństwa. Że na koniec będzie jeszcze dobrze. Słowo Boże na ten temat nam nic nie wspomina, także i teraz i my też nie możemy nic na ten temat wspomnieć. Możemy jedynie przed Bogiem wyznać, że naprawdę jest bardzo źle. I jedynie możemy yy, modlić się i prosić Pana, żeby jeszcze tu i ujdzie była łaska obdarzona tym, którzy prostu, którzy chcą uwierzyć w to doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Zawrzał smog na gniewem, na niewiastkę. Zobaczmy, że to też jest zdumiewające, że Bóg tak yy, Bóg widzi przecież, że właśnie ten Przeciwnik jego e, chce jeszcze przyciąć walkę z tą pozostałą resztką, która została tam w Izraelu i oczywiście na pewno też ich zachowa tych, którzy będą z nieminotą wołać do niego, ale też wielu na pewno zginie, e, wielu będzie zamordowanych, wielu będzie takich, którzy, którzy właśnie nie przyjmą znamienia tego zwierzęcia, którzy nie przyjmą po prostu, e, nie zgodzą się na to, żeby wejść do świątyni i oddawać pokłon temu, y, możemy powiedzieć, posągowi, temu obrazowi tego właśnie zwierzęcia i oni po prostu zostaną zamordowani. Słowo Boże zawsze mówi ogólnie, ale właśnie i w tym miejscu y, możemy właśnie to wspomnieć, że będą musieli y, ci wierząci y, iść do świątyni, będą zmuszani do tego, aby iść do świątyni i oddać właśnie pokłon temu zwierzęciu. To jest napisane walkę z, z resztem ich potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa trwa przy świadectwie o Jezusie tak. przy świadectwie o Jezusie i przykazań Bożych Czyż to nie jest y, dla nas i wezwaniem, abyśmy też i strzegli tych przykazań Bożych i trwali przy świadectwie o Jezusie Wiemy, jakie to jest to świadectwo. Wiemy, jak Pan yy, chce, abyśmy o niej świadczyli i dla Niego żyli i za Nim chodzili. Wiemy, jak to jest, ale kochani, tak, iż żeśmy yy, słyszeli to, nie wiem, czy to z takich tydzień do tyłu, że nam już wystarczy yy, nauki, my musimy teraz po prostu tą naukę, to, to słowo, które słyszeliśmy, które mamy w rękach, powinniśmy zastosować. Ci wierząci tutaj, oni y, będą to na nowo poznawali i wielokrotnie, może pierwszy raz będą to słowo czytali, ale my wielokrotnie już żeśmy przeczytali to słowo i jesteśmy wezwani tylko do tego, abyśmy naprawdę to w życie nasze zastosowali. I wtedy Pan też będzie na mnie błogosławiony.